Rzeczywistość Słuchaj Radia Paranormalium Zimą 1923 roku wokół dziesięcioletniej Eleonore Zugun z rumuńskiej wsi salpa zaczęły się ogniskować dziwne zjawiska przypominające wybuch aktywności poltergeista. Wkrótce uznana za opętaną dziewczyna zwróciła uwagę zachodnich badaczy, a hrabina Wasiliko Zerecki otoczyła ją opieką w swoim mieszkaniu w Wiedniu. Prześladująca Rumunkę siła ruszyła w ślad za nią, a typowym przejawem jej aktywności stały się fizyczne ataki pozostawiające wyraźne ślady na ciele dziewczyny. Urodzona 24 maja 1913 roku Eleonore Zogun mieszkała we wsi Tsalpa w gminie Kundeshti na północy Rumunii. Jej historia rozpoczęła się w lutym 1923 roku, kiedy dziewczyna wybrała się w odwiedziny do babki zamieszkałej w nieodległej wsi Buchaj. Przemierzając drogę znalazła zgubione przez kogoś pieniądze, za które kupiła we wsi słodycze. Sędziwa babka Eleonore którą uważano za czarownicę słysząc jak wnuczka kłóci się z kuzynem o cukierki powiedziała, że pieniądze na poboczu zostawił draku czyli diabeł, od którego dziewczyna nigdy się już nie uwolni następnego dnia dom w Buchaj został obrzucony przez kamienie które wybijały szyby a drobne przedmioty wokół Eleonore wzbijały się w powietrze jej przesądna babka uznała że dziewczynka rzeczywiście została opętana i szybko odesłała ją do domu. Trzy dni później zjawisko powtórzyło się. Zaobserwowano na przykład, jak i pełen wody wznosi się powoli w powietrze i przelatuje kilkadziesiąt centymetrów bez rozlewania zawartości. Miska z kaszą uderzyła z kolei dość mocno jednego z kapiów. Zjawiska trwały nadal, a Eleonore szukała pomocy w klasztorze gorowej. Po trzech tygodniach pobytu wobec braku postępów zamknięto ją w szpitalu psychiatrycznym. Prasowe relacje na jej temat dotarły jednak do Fritza Grunewalda, austriackiego badacza zjawisk paranormalnych, który z pomocą Kubiego Kleina, dziennikarza z Czerniowców, zdawał odesłać ją z powrotem do klasztoru, gdzie poddano ją dokładnej obserwacji. Grunewald sporządził notatki na temat niezwykłych zjawisk, które ogniskowały się wokół Eleonore, między 9 a 18 maja 1925 roku. W 1927 roku ich zredagowaną wersję opublikował profesor Christoph Schryder. Do najpowszechniejszych należało samoczynne poruszanie się przedmiotów, od drobnych ruchów stojącego na kuchni gara, po gwałtowne rzucanie rzeczami w ludzi. Dochodziło również do tzw. aportów, czyli materializowania się przedmiotów, okazjonalnych stuknięć czy samoczynnego zapalania się zapałek. Co więcej, dziewczyna zaczęła zbierać razy od poltergeista. W czerwcu 1925 roku w wieku zaledwie 41 lat zmarł niespodziewanie Fritz Grunewald. Dla Zugun oznaczało to powrót na pastwę losu rodziny, którą niewiele obchodziła. Na szczęście niedługo później znalazła ona nową protektorkę, Pochodzącą z Wiednia hrabinę zły Wasyliko Zerecki, powiązaną od lat z ruchem badań nad zjawiskami anomalnymi. Odwiedziwszy klasztor Gorowej we wrześniu 1925 roku, arystokratka ujrzała brudną, zaniedbaną i przerażoną dziewczynę. Hrabina widziała też na własne oczy niektóre z dziwnych zjawisk, które koncentrowały się wokół Eleonore. Wkrótce wydała na ten temat krótką książkę pod tytułem Der Spuk von Salpo*. wydaną w Monachium w 1926 roku. Po skomplikowanych negocjacjach udało się jej przewieźć młodą Rumunkę do Wiednia. Jej los uległ tam znacznej poprawie. Zdrowsza i szczęśliwsza Eleonore rozpoczęła wkrótce naukę fryzjerskiego fachu. Choć jej stan psychiczny był stabilny, i nie zakłócały go okresy niepokoju, które zwykle łączy się z aktywnością poltergeista, dziwne zjawiska nie ustawały. Wasjeliko Zerecki spisywała je w dzienniku dzielącym incydenty na kilka kategorii. Hrabina zwróciła też uwagę na coś, o czym mówili inni badacze poltergeistów. Unoszone przez siłę przedmioty rzadko kiedy widziane były w locie. Pojawiały się w powietrzu, choć nikt nie widział jak podrywane są w górę. Zwykle spadały na podłogę, wydając przy tym głośny dźwięk, a w innych przypadkach zdawały się przenikać przez drzwi lub zamknięte szafki. Wasiliko Zerecki z pochodzenia Rumunka poczyniła w tej sprawie bardzo ciekawe i wartościowe obserwacje. Najbardziej interesujące były rzadkie przypadki, kiedy udawało się zaobserwować końcową linię lotu poruszających się obiektów. Pewnego razu weszłam do swojego pokoju i spojrzałam w okno. Eleonore stała za mną. Nagle zobaczyłam cień, który przefrunął powoli na tle okna, jednak nie prosto, lecz zygzakiem. Potem dał się słyszeć głuchy huk spadającego przedmiotu. Spojrzałam i dostrzegłam małe żelazne pudełko z dominem. Było zamknięte ale niektóre kostki leżały na podłodze. Innym razem siedziałam z panem Kleinem przy okrągłym stole, podczas gdy Eleonore stała z boku z kotem na rękach. Klein spojrzał na nią ukradkiem i zauważył wyłaniający się z za niej cień, który przesunął się na prawo, a następnie upadł pod stół. Było to cynowe pudełko, które stało wcześniej na umywalce w drugim pokoju. Sam cień nie miał wiele wspólnego z wyglądem obiektu, Myślę, że zagadkę tę najlepiej opisuje termin dziura w świecie, którego używam. Cytat zaczerpnięty z British Journal of Physical Research, dom pierwszy z 1927 roku. Niekiedy w otoczeniu Eleonore słychać było głuche uderzenia lub skrobanie w meble. Znacznie rzadziej donoszono o głosach. Niekiedy przedmioty znikały, aby nigdy się już nie odnaleźć. Inne wracały uszkodzone lub zniszczone. Najbardziej trwały charakter miały incydenty przypominające fizyczne ataki ze strony mitycznego draku. Przelatujące przedmioty uderzały w Eleonorę, była bita, rzucana o ziemię przez tajemniczą siłę, wyciągana z łóżka i targana za włosy. Często też znajdowała wodę w butach. Jakby tego było mało, od marca 1926 roku incydenty przybrały na intensywności. Na ciele dziewczyny nieustannie pojawiały się ślady nakłuć, niekiedy znajdowano nawet wbite w nią igły. 30 kwietnia 1926 roku zjawił się w Wiedniu Harry Price, kontrowersyjny angielski badacz zjawisk paranormalnych, którego zainteresował przypadek zugun. Podczas kilku wizyt w mieszkaniu krabiny obserwował samoczynnie poruszające się w powietrzu przedmioty, oraz ślady ugryzień i zadrapania, które pojawiały się na ręce i klatce piersiowej dziewczyny. Ponieważ Anglik uznał, że niektórych z zaobserwowanych zjawisk telekinetycznych nie da się w normalny sposób wyjaśnić, zdecydował się zaprosić obie panie do Londynu, gdzie Zugun miała zostać przebadana we współtworzonym przez niego Narodowym Laboratorium Badań Parapsychicznych. W Wielkiej Brytanii przebywały one od 30 września do 14 października. Wizyta Zogun nie uszła uwadze prasy, a nowe odkrycie Price'a było szeroko komentowane. Eleonore, sama lub w towarzystwie krabiny, spędzała w laboratorium dużo czasu. Podczas jej obserwacji odnotowano powstawanie śladów w formie zadrapań i ugryzień, które zostały sfotografowane przez Price'a. Bardziej interesowały go jednak zjawiska telekinetyczne. Choć doszło do dwóch możliwych prób mistyfikacji z jej strony, obserwatorzy podkreślali, że w pobliżu młodej Rumunki rzeczywiście manifestują się zjawiska nadprzyrodzone. Jednym z dziwniejszych przypadków było zniknięcie z zamkniętej szafki niedużej metalowej litery C, używanej do napisów na laboratoryjnej tablicy. 11 dni później profesor Tilliard znalazł ją w bardzo nietypowym miejscu metalowym otoku swojego kieszonkowego noża. Używając go wcześniej, nie zauważył przedmiotu. Price i Rada Laboratorium doszli do wniosku, że badania nad Eleonore wykazały, że w warunkach dostatecznych dla badań naukowych miały niewątpliwie miejsce ruchy niewielkich przedmiotów bez wcześniejszego kontaktu z nimi. Innymi słowy, dziewczynka posiadała zdolności telekinetyczne. Po wyjeździe z Berlina i powrocie do Wielkiej Brytanii okazało się, że zdolności zugun uległy osłabieniu. Pojawił się za to nowy nieprzyjemny aspekt. Na jej skórze zaczęły pojawiać się ślady substancji przypominającej ślinę. Istniało kilka innych przypadków aktywności poltergeista, w tym jeden z Bristolu z lat 1761-62, gdzie na ranach ofiary nękanej przez zagadkową siłę znajdowano ślady cuchnącej substancji. Próbki rzekomej śliny z ręki i twarzy z ugun zostały przeanalizowane i jak się okazało były one pełne mikroorganizmów, które nie występowały w ślinie dziewczyny. Aby sprawdzić, czy ślady na jej ciele zostały zadane z zewnątrz, dr Walter Kryner pomalował jej twarz i ramiona szminką. Przy badaniu odkryto, że w miejscach, w których znajdowały się ślady jej warstwa, była naruszona. W styczniu 1920. Tragiczne historie dzieci... Świadków z Roswell Dla wielu ludzi to, co widzieli w Roswell, położyło cień na całe ich życie. W przypadku dwojga niewinnych dzieci, które widziały dziwne przedmioty, które spadły z nieba w 1947 roku, czas życia był krótki. Mówi nam to, że ci spośród świadków, którzy przybyli pierwsi zobaczyć rozbite materiały spoza ziemi, byli jednocześnie tymi, którzy powiedzieli najmniej. Byli nękani przez tajemnice, które nosili w swoich sercach i zabrali do grobów. Pierwszymi i nieskalanymi świadkami byli zarządca rancza Mac Brasel oraz dwóch chłopców z Nowego Meksyku, Dee Proctor i Vernon Brussel. Ale dzieci cierpią. I tych dwoje niewątpliwie cierpiało. Oto ich historia ciszy i samobójstwa. Bolesna historia o pijaństwie, rozwodzie i śmierci w młodym wieku. To niewiarygodny przypadek skradzionego kosmicznego metalu i ogromnego zagrożenia dla nieletnich. To również krótkie, lecz oszałamiające wyznanie jednego z tych ciecięcych świadków z Roswell, które zostanie opublikowane w internecie po raz pierwszy, tu i teraz. Syn Ranchera, Vern Brassel Mike Brassel zarządzał ranczem, które należało do dwóch braci bliźniaków, Henrygo Fostera i Jaspera Fostera. Vernon był synem Maka. W 1947 roku miał 8 lat. W całej sadze upadku UFO w Roswell, Vernon jest wspominany bardzo rzadko. Tak naprawdę, wspomniano o nim tylko raz, i to przelotnie. W zaledwie jednej z dwóch wydawanych wówczas w Roswell Gazet, w żadnej innej wydawanej w kraju gazecie, która opisała sprawę, nie ma wzmianki o Vernonie. Tylko jedno wydanie Roswell Daily Record z 9 lipca 1947 roku wspomina o synu Ranchera i stwierdza. Roswell zeznał, że on i jego ośmioletni syn odnaleźli duży obszar, na którym rozrzucone były szczątki. To wszystko, co kiedykolwiek napisano o Vernonie Braselu. Nikt nie zdążył z nim porozmawiać, ponieważ opuścił stan Nowy Meksyk tak szybko, jak tylko mógł. Nikt go również nie mógł znaleźć, ponieważ Vernon Brasel zmienił nazwisko i przemieszczał się ze stanu do stanu. I nikt już nigdy nie będzie mógł z Vernonem Braselem porozmawiać, ponieważ zastrzelił się on z rewolweru, natychmiast kończąc życie z kulą w głowie. Kilka lat temu dowiedziałem się od Lorety Proctor, sąsiadki Maca Brosella, w trakcie rozmów, że Vernon był bardzo bliskim przyjacielem jej syna Dee, który również był obecny przy odkryciu miejsca upadku obiektu z Roswell. Dee miał 7 lat, Vernon 8. Obydwaj byli, jak mówiła Loreta, małymi ranczerami, którzy pomagali Macowi w pracach gospodarskich w weekendy i wakacje. Gdy jednak pierwszy raz wspomniałem w rozmowie z Loretą o Vernonie, ona zapytała nagle, co wiesz o Vernie? Loreta, która wcześniej była bardzo uprzejma i miła, zaskoczyła mnie sposobem, w jaki chciała się dowiedzieć, skąd wiem o Vernie. Zdałem sobie sprawę z powodów jej alarmującej stanowczości. Loreta wyjaśniła, że po upadku obiektu Vernon miał problemy z dostosowaniem się, trudności w kontaktach z innymi dziećmi i stał się obiektem żartów na temat niezwykłego znaleziska jego ojca. Chciał wyjechać ze stanu, gdy tylko osiągnął pełnoletniość Mówiła Loreta. Historia śledziła go gdziekolwiek się tylko pojawił Loreta powiedziała mi, że Vernon w końcu zmienił nazwisko I, cytując Chciał być możliwie jak najdalej od tej tożsamości i tego stanu O ile wiem, używał nazwiska Tannehill lub Tanecliffe. Coś w tym typie Loretta odkryła, że po krótkiej służbie w marynarce wojennej USA Vernon mieszkał w wielu miejscach, w tym w Montanie, Kalifornii i Wirginii. O ile jednak Loreta wie, Vernon nigdy nie wrócił do Nowego Meksyku. Nigdy nie chciał tych wspomnień. Roswellowski mały sekret dotyczący małego ranchera miał wyjść na jaw, gdy zadałem Lorecie pytanie, co się stało z Vernonem. Loreta zawahała się i odpowiedziała... Vern chwycił pistolet i zastrzelił się. Strzelił sobie w głowę. Miał zaledwie niewiele ponad 20 lat. Zaszokowany, usłyszawszy coś, co brzmiało jak stłumiony płacz, mogłem jedynie powiedzieć – oboje wiemy, dlaczego – Loreta nie odpowiedziała. Chciałem potwierdzić najwięcej, jak się dało z tych istotnych informacji, jakie przekazała mi Loreta. i w rzeczywistości ustaliłem, na podstawie archiwów wojskowych, że Vernon Brazel był marynarzem na statku USS Hassayampa w jego matczynym porcie w Pearl Harbor. W bazie danych Social Security Death Index znalazłem zapiski mówiące, że jego ostatnimi miejscami pobytu oraz stanami, w jakich wydano akt zgonu, były zarówno Kalifornia jak i Virginia. Odszedł przed trzydziestką. Wszystko to opowiedziała mi Loretta. Czułem się prawie winny, sprawdzając podawane przez nią fakty. To dlatego, że ranczerka, która przeżyła swojego ukochanego syna, a teraz sama ma prawie 100 lat, zawsze była kobietą prawdomówną. Chłopiec imieniem Dee Dee Proctor był synem Lorety i Floyda Proctorów. Loretta nie lubi mówić o Dee w kontekście katastrofy z Roswell. Dee z pewnością również nie chciał o tym z nikim rozmawiać. Przez dziesięciolecia młodociany świadek, nawet już jako starszy człowiek, przez dziesięciolecia młodociany świadek, nawet już jako starszy człowiek, aktywnie unikał jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Dosłownie ukrywał się przed badaczami. Owo unikanie było wręcz ekstremalne. Sąsiad proktorów, John Tilly. Powiedział mi, że w latach osiemdziesiątych, gdy on i Loreta siedzieli w pokoju dziennym i gdy wspomniał o katastrofie, usłyszał jak Dee w kuchni, który odwiedził swoją matkę i w tamtej chwili jadł śniadanie, szybko wstał i wyszedł tylnymi drzwiami, jak gdyby dom się palił, umykając tylejowi. John powiedział mi, wiem dlaczego Dee nie wyszedł po dokończeniu śniadania, jak zwykł robić odwiedzając matkę. To dlatego, że usłyszał jak dyskutujemy o czymś, o czym nie chciał rozmawiać. Kilku badaczy może potwierdzić przypadki, gdy Di dosłownie uciekał przed nimi, nie chcąc w ogóle rozmawiać o tej sprawie. Z pewnością dużo łatwiej byłoby mu powiedzieć, że minęło zbyt dużo czasu, a on był wówczas zbyt młody, aniżeli uciekać i chować się za swoją matką Loretą. Nawet w dorosłym życiu zachowywał się niedojrzale, jak dziecko. Dee przez całe swoje życie wykazywał zadziwiającą niechęć do dyskutowania o incydencie z Roswell. Całe życie był również alkoholikiem, nigdy jednak nie pił w obecności swojej matki Lorety. Tak naprawdę wiele osób, w tym zastępca inspektora policji w hrabstwie Lincoln, opisywało mi go jako wściekłego alkoholika. Dee był niemal całkowicie odosobniony, rozwiedziony i chorobliwie otyły. Zmarł w 2006 roku w wieku 66 lat w wyniku rozległego zawału serca, jadąc na ranczo w miejscowości Redosau. Wiadomo, że Dee był obecny na miejscu katastrofy wraz z Maciem w czasie dokonania odkrycia. Bardzo znaczący jest fakt, że Mac nie powiedział reporterom, że Dee tam był. Tak naprawdę nikt nie wiedział, że Dee był na miejscu upadku, dopóki sąsiedzi i przyjaciele proktorów, w tym Tommy Tyre, nie poinformowali o tym badaczy Kevina Randall i Dona Schmidta. Loretta i jej drugi mąż, Floyd, nigdy nie wspominali, że Dee był obecny w tym miejscu razem z Mackiem i Vernem, poza wspomnianymi wcześniej rozmowami z badaczami. Loretta przyznała, że Dee tam był dopiero wówczas, gdy było jasne, że nie może temu zaprzeczyć. Loreta powiedziała mi, że Dee pracował dla Maka w zamian za zapłatę wynoszącą 25 centów za dzień, w weekendy i podczas wakacji. Jest pewna, że Dee wracał do domu w pierwszy weekend lipca, gdyż pamięta, jak mówiła Makowi, że chce, aby Dee był w domu podczas obchodów święta 4 lipca. Dlatego 2-3 lipca jest najbardziej prawdopodobną datą upadku obiektu w Roswell. Dee nigdy nie proponował innym dyskusji o tym, co wiedział. Pozwolił swojej matce, aby opowiadała za niego. Zapytałem Loretę, co widział Dee. Powiedziała to samo, co mówiła przez lata innym badaczom. Cóż, Dee był tylko chłopcem. Naprawdę nie pamięta tego wszystkiego. Był tylko dzieckiem. Wiedząc, że stosowała tę wymówkę wcześniej wobec innych, przycisnąłem ją. Loreto D. może i był w tym czasie chłopcem. Na pewno jednak pamiętasz, co ci powiedział, gdy wrócił do domu. Miałaś wtedy 33 lata. Wtedy Loreta pierwszy i jedyny raz w czasie naszych dyskusji zmieniła temat w tak nienaturalny sposób i tak szybko, że prawie zapomniałem, że zadałem jej to pytanie. D. potrafił jeździć konno, mówiła Loreta od najmłodszych lat uwielbiał przychodzić na ranczo Fosterów, by pomagać Makowi i obydwaj jeździli razem. Sądzę, że jest bardzo możliwe, że to właśnie rządny przygód młody Dee Proctor jako pierwszy odnalazł miejsce upadku obiektu i pierwszy zobaczył szczątki. Loreta powiedziała mi, że Dee często wybiegał przed Maka, co bardzo go martwiło. Tylko z jednym człowiekiem z zewnątrz Dee rozmawiał o wydarzeniu, i tylko przez przypadek. Jego matka, Loreta tylko jeden raz opowiedziała o szczegółach, które D przekazał jej na temat tego miejsca. Obecnie zdajemy sobie sprawę z tego, że Dee Proctor będzie uznawany za historyczną postać, która widziała to, czego nigdy z nas nigdy nie zobaczy. Był to jednak przywilej, którego D nie pragnął oraz widok, którego nigdy nie chciał ujrzeć. D był w towarzystwie Brazela, gdy po raz pierwszy odkrył pole pokryte szczątkami. Ale jak mówiła jego matka Loreta, był również z Brazelem, gdy odkrył coś jeszcze, w innym miejscu położonym 3,6 km na wschód, co wywołało u niego traumę trwającą do końca życia. Nigdy nie powiedział matce, co dokładnie widział. Zabrał ją jednak w to miejsce w 1994 roku, mówiąc «To tutaj Mac znalazł coś innego». Jedyny znany moment, w którym Dee mówił o tym wydarzeniu, zdarzył się przez przypadek. Autor i badacz Kevin Randall wskazuje, że w latach 90. były dwie takie okazje, gdy dzwonił do Lorety Proctor, a telefon odebrał jej syn Dee. Zdając sobie sprawę, że mogły to być utracone szanse na osobistą rozmowę z Dee, Kevin zaaranżował z nim przy obu okazjach bardzo krótkie rozmowy, zanim matka D podeszła do telefonu. D, szybko i niechętnie potwierdził Kevinowi pewne zdumiewające informacje. Naprawdę znajdował się wraz z Makiem na miejscu katastrofy w tamtym tygodniu, w lipcu 1947 roku i pamięta to. Przedstawiciele wojska odwiedzili go, aby porozmawiać o wypadku. On i Mac weszli na ogromne pole pełne szczątków podobnych do metalu, pozostałości pojazdu. Nie wierzył, że materiał, który widział, pochodził z ziemi lub został wykonany przez człowieka. Powiedział, że później zabrał kilku swoich przyjaciół, aby odwiedzili to miejsce. Ostatni element został potwierdzony przez mieszkańca Roswell, Sydney'a Jacka Wrighta, który powiedział badaczom Tomowi Carey'owi i Donowi Schmidtowi, że dwóch synów ranchera Thomasa Eddingtona i córki ranchera Trumana Pierce'a poszli do drugiego miejsca. Autor ten aktualnie usiłuje odnaleźć synów Eddingtona i córki Pilsa. Potwierdzenie D, że został odwiedzony przez przedstawicieli wojska, znajduje poparcie w tajnym kontakcie, jaki miał stany badacz i autor Nick Redfern. Pan Redfern wskazuje, że pod koniec lat 80. dowiedział się czegoś o D.I. od starszego umierającego mężczyzny, który pracował wcześniej dla amerykańskiego wywiadu. Nik wyjaśnił, że człowiek ten był całkowicie zniesmaczony czymś, co zachował dla siebie podczas trwania dochodzenia które włączało naruszenie praw obywateli przez agentów wywiadu w stanie Nowy Meksyk. Mężczyzna powiedział Nikowi, że dowiedział się wówczas, że Dee Proctor był zastraszony, gdy oficerowie operacyjni odwiedzali go, tak jak gdyby stał przed Bogiem. Później, gdy był dorosły, odwiedzili go co najmniej dwa razy. Wówczas ostrzegano go przed ujawnianiem faktów. Nick zauważa. Jako dziecko Dee był człowiekiem z definicji zwariowanym, oraz głęboko zaangażowanym, który jednak z pewnością nie posiadał umysłu osoby dorosłej, gdy to się wydarzyło, stąd był obiektem pewnego zainteresowania ze strony wojska. Redfern dodaje później. To dlatego ten przypadek był dość niewygodny z punktu widzenia wojska. Traktowanie w tak szorstki sposób ranczera nie byłoby takie niezręczne. Robienie czegoś takiego małemu dziecku raczej nie było czymś, na czym żołnierze chcieli skupiać swoją karierę. Czym więc było owo coś innego, co widział Dee i o czym Nikowi powiedziało jego źródło? Były to fragmenty ciał. Czy Di ukradł pochodzący z obiektu z Roswell metal posiadający pamięć? Latem 2011 roku siostrzenica Lorety Proctor, Kai, odwiedziła swoją ciotkę. Kai towarzyszył jej przyjaciel Jules i oboje zarejestrowali wspomnienia 90-latki związane z katastrofą w Roswell. Mówiąc o szeroko opisywanym metalu posiadającym pamięć, który pochodził z miejsca upadku UFO i który widziało wielu świadków, Loretta złożyła oświadczenie, przy którym dosłownie opada szczęka. Jules powiedział, że z pewną dozą jadowitego uśmiechu Loreta stwierdziła, że jej synowi Dee, pewien mały dzieciak zabrał to, to znaczy kawałek metalu posiadającego pamięć i przechowywał w ukryciu przez całe życie. Przypominające wizyty, które Dee otrzymywał przez całe życie miały na celu ostrzec go, by nie tylko nigdy nie pisnął na ten temat ani słowa, ale również, gdyby miał metal posiadający pamięć lub wiedział, gdzie jego kawałki mogą się znajdować, był cały czas pod obserwacją, oni zaś zawsze wiedzieli, gdzie był i co robił. Dwoje dzieci z Roswell, które odnalazły miejsce upadku UFO, było pierwszymi w historii ludźmi, którzy wiedzieli szczątki pochodzące poza ziemi i niestworzone przez człowieka. Obydwaj, D i Vernon, przez całe życie nigdy nie mówili publicznie o tym wydarzeniu. Jeden z nich ukrywał się przed badaczami, drugi sam siebie pozbawił życia. Obaj po starzeniu mieli problemy, które wydawały się być nieprzezwyciężone. Obaj też umarli młodo, nosząc brzemię, które ostatecznie okazało się dla nich zbyt ciężkie. Ich śmierci przypominają mi o innym człowieku, zaangażowanym w sprawy Roswell. Kapelan z bazy Roswell... Hankerson nałożył śmierci często i niczym w transie, powtarzał swoim dzieciom. Zbyt wielka wiedza może być bardzo szkodliwa. Autor Antony Bragalia tłumaczył i czytał Ivelios.